Dzień dobry, witajcie. Dzisiejsze tematy to tanie latanie, tanie jeżdżenie i darmowe nocowanie. To wszystko zaraz po jinglu. Jak tanio latać samolotem? Najlepiej bilety kupować bardzo, bardzo wcześnie albo parę dni przed odlotem. Sprawę ich zakupu można załatwić poprzez mobilną aplikację flygo.pl. Często taniej jest dolecieć na miejsce nawet z dwoma przesiadkami niż lecąc bezpośrednio. Dużo taniej. Coraz bardziej popularne staje się wspólne podróżowanie, tak zwany car sharing. Chodzi tu o jazdę autem w parę osób i dzielenie kosztów dojazdu. Chętnych turystów łączą takie strony jak BlaBlaCar, gdzie znajdujemy kierowców oraz pasażerów. Kierowcy mają swoje profile, gdzie możemy zobaczyć preferencje drivera, na przykład jakiej słucha muzyki, jak, po, jak na przykład pojemny jest jego pojazd oraz komentarze z poprzednich podróży. Dzięki temu możemy wybierać tylko sprawdzone osoby, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczymy na coś specjalnego. Wspomniany przeze mnie w pierwszym odcinku ośmiu gatek, coachsurfing to nic innego jak przyjmowanie innych osób w gościnę. Na stronie coachsurfing.org już od 11 lat można zarejestrować się do wymiany darmowym zakwaterowaniem. W swoim profilu umieszcza się informacje o swoich zainteresowaniach, znajomościach języków oraz swoje zdjęcie. Potem... Profil trafia do bazy, a inne osoby mogą zgłosić chęć do zatrzymania się pod naszym dachem. Profile posiadają system ocen i komentarzy, więc możemy sprawdzić kogo bez obaw możemy przyjąć i do kogo się wybrać. Każdy użytkownik sam decyduje kogo przyjmuje pod swój dach. Dzisiaj było tak bardziej optymistycznie, wakacyjno. No, na dziś to już koniec, a kolejny odcinek już jutro. Nie no, jak to kurde w ogóle nie brzmi?